Jest trzynasta. Dwóch jest na Mięśku Salvatore Szawiny. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska, wołk Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Poeta Konrad Góra otrzyma tegoroczną wrocławską nagrodę poetycką Silesius za całokształt twórczości. Konrad Góra zadebiutował w 2008 roku tomem Rekwiem dla Sadama Husajna. Pokazał się wówczas jako poeta awangardowy przez krytyków uznawany za najinteligentniejszego językowo przedstawiciela swojego pokolenia. Do tej pory Góra opublikował siedem książek poetyckich. Dziś jury przedstawiło też nominowanych w kategoriach Debiut i Książka Roku. W tym gronie znalazły się m.in. Wnyki dla Światła Justyny Kulikowskiej, Epika Piotra Matywieckiego, Przeszłość Z Zagarnia Swoje Piękne Dzieci Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego oraz Czwarte Wymieranie Agizano. Nagrody zostaną wręczone 23 maja podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius. Jego organizatorem jest Wrocławski Dom Kultu Literatury. Trwają ostatnie prace nad nową filmową adaptacją Lalki Bolesława Prusa. Wyreżyserowania historii o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej podjął się Maciej Kawalski, a w tym wyzwaniu wspierała go plejada gwiazd polskiego kina. W stolicy odbyło się spotkanie z twórcami nowej Lalki. Przełożenie Lalki na język filmowy było dla Macieja Kawalskiego powodem niezwykłego poczucia odpowiedzialności. Nie chcieliśmy zrobić jakiejś trawestacji, nie oddać ducha powieści, tylko jakoś ją wykorzystać, więc to poczucie dużej odpowiedzialności bardzo nas niosło przez cały ten proces. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z Nową Lalką jest powrót po mała 20 latach na plan filmowy Marka Kondrata. Aktor, który wcielił się w postać Ignacego Rzeckiego, chciał pokazać go w oryginalny sposób. Postanowiłem udać się, że tak powiem, w przeszłość żołnierzy tej postaci, czyli taki grunt, który łączy Wokulskiego rzetelnością, pewną postawą, taką charakterną, typową dla postawy żołnierskiej. W postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, zaś w jego miłość Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska. Witold Banach, Polskie Radio. Film na ekrany kin trafi 30 września. Transmisje Dekolonialne Rozmowy o Świecie to z kolei nowy cykl Fundacji Strefa Wolnosłowa, który zaprasza do rozważań na temat narracji historycznych dotyczących kolonializmu. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone Palestynie, która zdaniem organizatorów stała się rodzajem soczewki skupiającej najbrutalniejsze militarne przejawy kolonialnej agresji. Jak zaznacza współzałożycielka Fundacji Strefa Wolnosłowa, Weronika Chinowska, głównym polem ich zainteresowania jako instytucji jest migracja. Mówimy o migracji w różnych kontekstach, używając też różnych narzędzi artystycznych i wypowiedzi. Te różne formy artystyczne, które proponujemy, ewoluowały, zmieniały się. Głównie są to spektakle teatralne, ale nie tylko. Ważnym aspektem naszego działania jest po prostu zapraszanie osób z różnych społeczności, emigranckich, ale też Polaków, osoby w różnym wieku. Nasze działania są właśnie bardzo włączające, wielopokoleniowe do wspólnych działań twórczych. Spotkanie w cyklu Transmisje Dekolonialne Rozmowy o Świecie poświęcone Palestynie rozpocznie się o 19 w siedzibie Strefy Wolnosłowej na warszawskiej Ochocie. Berlińska Szaubin rozpoczyna dziś swój doroczny festiwal nowej dramaturgii. Prezentuje on współczesnych dramatopisarzy z całego świata, między innymi z Kanady, Wielkiej Brytanii, Włoch i Brazylii. O szczegółach, Jagoda Engelbrecht. Brazylijska produkcja Makados, czyli Małpy, nawiązuje do obraźliwych okrzyków kibiców pod adresem czarnoskórych piłkarzy. Ten monolog Claytona Nascimento opowiada historię rasizmu w Brazylii, od portugalskiego kolonializmu po dzisiejszą przemoc policji. Z Włoch przyjedzie spektakl dokumentalny o pracy na statku Sea-Watch, ratującym uciekinierów i rozbitków na Morzu Śródziemnym. Pod tytułem Miejsce Bezpieczeństwa Enrico Baraldi i Nicola Borghesi snują refleksje o swoich codziennych doświadczeniach i przeżyciach na statku. Znany kanadyjski mag teatru Robert Lepage przedstawi swoją nową pracę Igły i Opium, która nawiązuje do dwóch wielkich artystów uzależnionych od opium i heroiny – Jeana Cocteau i Majsa Davisa. Szczególne miejsce w festiwalu zajmuje w tym roku nowatorska twórczość brytyjskiej reżyserki Katie Mitchell. W Berlinie zrealizuje ona dwa spektakle, w których wykorzystuje techniki filmowe i dźwiękowe jako pierwszoplanowy element inscenizacji. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Englebrecht.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 Sztuka mniej obca. Myślę o wojnie. Wojnie prawa i siły lub siły zgoła przez logikę nieprzewidzianej. Jest to proste jak fraza muzyczna. To fragment wiersza Wojna Artura Rembo z 1874 roku. Wiersz pojawia się w wideoinstalacji bośniackiego artysty Milosza Trakilowicza. Tę pracę i wiele innych prac możemy obecnie oglądać na wystawie Ten kod został narysowany w czasie wojny w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. To wystawa nie tyle o wojnie, co o doświadczeniu wojny, które właściwie wbrew słowom francuskiego symbolisty nie ma w sobie nic prostego. Przy mikrofonie Zofia Płoska-Czartoryska. Dzień dobry Państwu. Dziś w audycji Sztuka mnie Obca porozmawiamy właśnie o tej wystawie, bardzo ważnej wystawie, która pokazuje wojnę jako ramę, przez którą zaczyna się patrzeć na całą rzeczywistość, w tym także na sztukę. A w studiu są ze mną dziś Anna Łazar, kuratorka, autorka tekstów i tłumaczka, od kwietnia 2025 roku dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zameku Ujazdowski w Warszawie, kuratorka wystawy Ten Kot Został Narysowany w czasie wojny oraz Julia Kriwicz, artystka wizualna, aktywistka i kuratorka, jedna ze współzałożycielek Solidarnościowego Domu Kultury Słonecznik w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jedna z uczestniczek tej właśnie wystawy. Dzień dobry.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 Zacznijmy może od tego, że ta wystawa ma bardzo ciekawą metodologię doboru prac, bo no, wbrew tego czego byśmy się spodziewali po takiej wystawie, właściwie nie ma tam obrazów wojny, obrazów przemocy, czy takich właśnie obrazów, które kojarzą nam się z militarną agresją. Są tam dwie grupy prac. Jedne z nich odnoszą się w jakiś sposób do konkretnych konfliktów, a inne są dopiero przez tę wystawę zaramowane, czy zreinterpretowane właśnie w tym kontekście. Więc jestem ciekawa, a skąd pomysł, żeby właśnie w ten sposób... Pani redaktor, dziękuję za wspaniałe pytanie, które od razu chwyta nas za puls tej wystawy, czyli metodologia, jak razem z Ladą Nakoneczną, współkuratorką tej wystawy, pracowałyśmy nad dosyć jakby trudnym zagadnieniem, które sobie postawiłyśmy. A mianowicie chciałyśmy zrozumieć, jak sztuka współczesna reaguje na wojnę. Punktem wyjścia dla nas była wojna w Ukrainie, ale potem zrozumiałyśmy, że to zdecydowanie jest za wąska rama do tego, żeby pokazać to, co się obecnie dzieje w świecie i co ma za tło wojnę i zarazem, żeby nie popaść w tani dydaktyzm, żeby nie popaść w propagowanie pewnych jedynie słusznych, jakby się wydawało, założeń i żeby też nie opowiadać za pomocą ilustracji faktów, mimetyzmu czy też historii tego, co nas wszystkich dotyka. Chciałyśmy się skupić szczególnie na narzędziach bardzo różnorodnych i nigdy niepowtarzalnych sztuki współczesnej i chciałyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sztuka jest rzeczywiście tym polem, które może na poziomie takich, refleksji nie tylko wizualnej, ale też etycznej, ale też metodologicznej zmierzyć się z zagadnieniem, o którym mówimy, czyli z wojną. W tekście kuratorskim czytamy, wojna daje nieusuwalną ramę każdej sytuacji. Uh -huh. To także cytat z Kateryny Lipkind, od której pochodzi tytuł tej wystawy, która właśnie mówi o tym, że nawet jeśli rysujemy kota w czasie wojny, no to ta wojna pozostaje dla niej kontekstem. Niemniej jednak, no na pewno to ramowanie inaczej wygląda z perspektywy osób, których ta wojna dotyka bezpośrednio, a inaczej osób, które patrzą na nią z jakiegoś dystansu. I chciałam Ciebie Julio o to zapytać, bo od wielu lat mieszkasz już w Polsce. Niemniej jednak pochodzisz z Dniepru. Dniepr jest właściwie jednym z centralnych punktów tej wojny. W tej chwili jest cały czas bardzo silnie atakowany. No i to ramowanie też w Twojej twórczości od wielu lat jest obecne. Jak tego doświadczasz? Tak, moja sytuacja jest dość specyficzna, bo rzeczywiście jestem tu 15 lat, przyjechałam na studia w 2011 i no i zostałam w Polsce moja rodzina nadal jest w Dnieprze i rzeczywiście Dniepr od 2014 roku, odkąd ta wojna się zaczęła naprawdę, był i pozostaje hubem przez które przychodzi bardzo dużo i rannych i po prostu organizacji wojennych. Więc e, oczywiście ja trochę inaczej to odczuwam, ponieważ ja nie mieszkam tam, moja rodzina nie mieszka tam. E, ja oczywiście byłam e, wiele razy, staram się bywać i, i w moim uczuciu ta wojna jest mimo wszystko na jakąś odległość. Na odległość tego, że mogę obudzić się po środku nocy od telefonu mojej mamy, od wybuchu, która opowiada mnie o wybuchu, bo nie ma z kim się podzielić. I jest Przerażona, chociaż już praktycznie 5 lat trwa ta wojna, dźwięk wybuchu jest zawsze i będzie zawsze czymś, do czego niestety nasze ciało i nasz umysł nie może się przyzwyczaić. Chociaż w wielu aspektach wyda wydaje się, kiedy jesteś w Kijowie, w Lwowie, a nawet w Dnieprze, że, że ludzie się przyzwyczaili. Tak? Przyzwyczaili się do braku prądu. Ja się śmieję, ale dźwiękiem dzisiejszym Ukrainy dla mnie to jest dźwięk agregatora prądu. Idziesz się ulicą, idziesz się dużą ulicą każdego miasta i słyszysz tylko ten dźwięk. Od dwa metry, następny agregator. Dwa metry, następny agregator. Wszyscy się cieszymy, że zima się skończyła. I naprawdę jakby y, to jest niesamowite, co odczuwam zawsze w Ukrainie, to jest to, że jak przyjeżdżam tam, ludzie jeżeli się cieszą, to cieszą się tak na maksa. Że to jest, za każdym razem jest takie poczucie, że jeżeli, jeżeli jest nam ten czas dany, to cieszmy się tym, co jest tu i teraz. I to jest niesamowite. To tak w, nie, za każdym razem, jak wracam, jak przyjeżdżam tam i wracam do Polski, to mnie taki, to jest taki life check czy też tu i teraz. I to jest niesamowite, oczywiście ciężkie dla wielu osób e, e, i też dla artystów, dla środowiska artystycznego, a z drugiej strony widzę i czuję, że to środowisko bardzo się rozwinęło w ostatnie pięć lat. Bardzo dużo inicjatyw się pojawiło i się pojawia i w bardzo nieoczywistych miejscach, jak no, nie, nie przybył Centrum Kultury, ale na przykład ostatnio słyszałam, że w Zaporożiu się pojawił Centrum nagle, nigdy nie było, ale nagle się pojawił Centrum Sztuki Współczesnej, więc e, e, jeżeli to określa moje uczucia na temat, no to, to są te no właśnie, to pokazuje, że to doświadczenie się rozwija w bardzo nieoczywisty sposób, że właśnie życie bynajmniej nie zamiera, a może nawet się intensyfikować, bo na bardzo różny sposób na tą wojnę reagują artyści. To może wejdźmy na tą wystawę, bo to nam też pozwoli spojrzeć na ten eksperyment, którym właściwie jest ta wystawa. Żeby na nią wkroczyć, musimy przejść pomiędzy takimi dwoma trybunami, które są ustawione naprzeciwko siebie. Nie ma sceny, tylko my znajdujemy się nagle na tej scenie. To jest praca Ilony Nemet. Dlaczego właśnie ona? To jest praca, która nam e, pozwala zarówno odnieść się do pewnej jakby tradycji Europy środkowo-wschodniej, tradycji konceptualnej, z którą wiązane było od zawsze i nadal jest Centrum Sztuki Współczesnej. Z drugiej zaś e, była to e, mocna praca przestrzenna, która e, jest blisko temu, co jest, towarzyszy mnie i Ładzie na koniecznej współkuratorce tej wystawy od samego początku tego konfliktu, a mianowicie jest to odczucie graniczące z pewnością, że kultura nie jest neutralną przestrzenią, gdzie możemy się spotkać, nie pamiętając o żadnych uwarunkowaniach, w jakich ta kultura powstaje. I praca Ilony Nemet, Grand Stands, która jest specjalnie zrealizowana do Warszawy po raz bodajże jedenasty, właśnie dokładnie tego poczucia dotyka, a mianowicie trybuny, które zwykle są umiejscowione wokół jakiegoś wydarzenia kulturalnego, czy to koncertu na przykład w kręgu, czy to na przykład jakiegoś wydarzenia sportowego, a chociaż tutaj artystka mówiła, że mniej jest przekonana do takiej interpretacji, ale nie możemy się właściwie z niego wywikłać, bo to są montowane trybuny, które właściwie towarzyszą wielu widowiskom masowym. Znika to pole po środku. Jest tylko wąskie, pozwalające na przejście osobom ze szczególnymi potrzebami przesmyk i tak naprawdę na tej trybunie powinniśmy usiąść i się zastanowić, jakby kogo widzimy naprzeciwko. Ta praca nabiera bardzo różnego wydźwięku, w zależności od tego, gdzie jest montowana. Na przykład, kiedy pojawiły się w kontekście Czech i Słowacji, oczywiście jakby mówię o pewnej konfrontacji tożsamościowej krajów, które wyszły z socjalistycznego bloku i podzieliły się na dwa, a potem znowu połączyły się w ramach Unii Europejskiej, tylko już na innych zasadach. Ilona Nemet jest węgierskiego pochodzenia słowacką artystką i tak wszyscy się cieszymy z powodu nowego porządku, mm. który zawitał do Węgier, ale najważniejsze chyba jest to, że my rozpoznajemy, że tymi aktorami w kulturze nie są osoby, które przed nami li tylko śpiewają, czy załóżmy rzeźbią albo malują obrazy, tylko, że tutaj następuje taka jakby koncentracja podmiotowości. To my, widzowie, odbierający, interpretujący, stajemy się tym głównym nośnikiem kultury i jest to też świetna praca wprowadzająca w kolejny obiekt, bardzo trudny, który został wykonany przez moją współkuratorkę, ale zarazem artystkę Ladę koneczną. Ta praca nosi tytuł Łup i przez nią wchodzi się na wystawę. Czyli najpierw wstęp mówiący o tym, że przestrzeń publiczna i kultura nie są terenem neutralnym, a potem praca, która wprost odnosi się do kwestii zbrodni rosyjskiej w Mariupolu, bo ta praca, to są dwa elementy. Przede wszystkim jest to zasłona zbudowana z błyszczących kryształków, które zostały kupione na różnych targach staroci, ale też na platformach sprzedaży internetowej, głównie w, w Ukrainie, ale też trochę w Polsce. I te kryształki stały się taką próbą multiplikacji i dotknięcia fenomenu Odkrytego przez Anastazję Czerydniczenko, która jest szefową ukraińskiego ICOMu, też moją serdeczną przyjaciółką, która powiedziała nam, że przeczesując rosyjskie katalogi muzealne trafiła na absolutnie niezwykły ślad nie tylko ukradzionych rzeczy z ukraińskich muzeów, ale rzecz, która po prostu natychmiast została przekręcona przez rosyjską ideologię o 180 stopni, a mianowicie chodzi o kryształek pochodzący z Żyrandola w Mariupolskim Teatrze Dramatycznym, dokładnie tym, który został przez Rosjan zbombardowany mimo ogromnego napisu dzieci przed tym teatrem, w którym zginęło kilkaset osób według ostrożnych szacunków, a biorąc udział w kilku debatach z ludźmi pochodzącymi z Mariupola, też z Radą Miejską w Egzylu, która prosiła mnie o organizację takich spotkań w Ukraińskim Domu w 2022 roku. No wiem, że ta liczba jest bardzo lekko szacowana, dlatego, że po prostu brakuje rzetelnych danych. Więc ten kryształek pochodzący z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru, z Randola w tym teatrze, został opisany w rosyjskim katalogu jako przykład designu drugiej połowy XX wieku, pochodzący oczywiście z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru. Zniszczony wiosną 2020 roku. I teraz, z czym my tutaj mamy do czynienia? Wyobrażamy sobie, że my w Europie Zachodniej, w świecie, mając dostęp do mediów i pewnego obrotu wiedzą, który możemy uznać za w miarę jakby rozpoznawalny w naszym kręgu kulturowym, no jesteśmy oburzeni, ale wyobraźmy sobie Rosjan, którzy w ogóle nie mają dostępu do tej wiedzy, którą my mamy i są cały czas karmieni propagandą. W ich wypadku to będzie po prostu chwila zawieszenia. Hmm, jeżeli ten kryształek. Jest jest wciągnięty do katalogu Centralnego, Państwowego Muzeum Historii Rosji i jest to napisane, że ten teatr został zniszczony wiosną 2022 roku. No, któż go zniszczył? No, na pewno nie nasi. E, a jednak właśnie tak było. I to też jest jakby niesamowity przykład działania rosyjskiej propagandy, które Lada doskonale uchwyciła. Uchwyciła go również przez to, że odniosła się szerzej do kontekstu radzieckiej polityki kulturalnej, w której długim cieniu uważam, że my jako Polska jednak trwamy, gdyż jakby właściwie cała architektura jakby instytucji kultury w Polsce powstała po 45 i tylko kilka nowych miejsc się pojawiło po wstąpieniu do Unii Europejskiej czy na przykład jakby też po 1989. Ta podstawowa sieć jest właśnie jakby z tego okresu. Więc jakby rodziecka polityka kulturalna była skonstruowana w ten sposób, że ona miała przede wszystkim służyć propagowaniu, czyli jakby myśleniu o tym co chcemy, żeby ludzie czytali jako prawdę, przy czym co jest, a co nie jest prawdą w ogóle nie było tutaj, w ogóle nie było tutaj istotne. I to był jeden element, a drugi to rzeczywiście taki rodzaj jakby rzucania błyszczących kąsków, żeby radować publiczność. Zatem te kryształki są dla nas też takim symbolem estetycznej zasłony dymnej nad tym, co rzeczywiście się dzieje. I tutaj ważne jest to, że jakby Lada, patrząc na ten rodzaj e, artystycznej też jakby działalności, podejmując nad nią refleksję, używa zupełnie innej strategii, bo ona bierze to w bardzo konkretną ramę. Ona pokazuje, jak to jest zrobione. Jej gest polega na tym, że po prostu ramuje pewien typ strategii, operując innym językiem, który jest znacznie trudniejszy, dlatego że widz nie jest postawiony przed krzyżówką, którą ma rozszyfrować i jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Widz ma obowiązek interpretacji, widz widzka obowiązek. Nadzieją naszą jest to, że osoba, która przyjdzie na wystawę, podejmie ten ciężar refleksji i podejmie ją trochę jakby we własnym imieniu, bo od nas nie dostanie katarzis na tej wystawie. Od nas dostaje pewne zadanie estetyczne, etyczne i no też historyczne. Ta wystawa rozgrywa się rzeczywiście w takim długim horyzoncie czasowym, sięga nawet do XIX wieku w przypadku estońskiego artysty, A, no ale tak. przede wszystkim to jest ten długi cień II wojny światowej i właśnie dziedzictwa Związku Radzieckiego. I do tej propagandy odnosi się właśnie twoja praca, Julio, lekcja optymizmu. Opowiedz o niej. Żeby tak zacząć opowiadać o bardziej temacie, którym się zajmuję od kilku lat i m.in. Między innymi jest to mój projekt doktorski na Akademii w Krakowie. Interesuje mnie dziedzictwo projektu socjalistycznego przyjaźni narodów. Jak wewnątrz, tak i zewnątrz, no bo konstruowało się zewnątrz Związku Radzieckiego, krajów socjalistycznych. Ta przyjaźń wyglądała e, najczęściej jako e, przyjaźń wszystkie, a szczególnie te lata 30. jak weźmiemy zakon karenizacji, kiedy w pojawia się język ukraiński i inne języki też w Związku Radzieckim i, i wszyscy uważają ten, ten, ten czas, ten okres jako rozkwit oczywiście kultury różnych e, republik radzieckich. Natomiast to była bardzo przemyślana strategia rusyfikacji pod względem, pod względem, tego, pod względem tego, że w tym okresie zaczyna się e, też ten język rosyjski staje się tym językiem intelektualistów. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe zagadnienie i strasznie się cieszę, Julia, że podjęłaś jakby ten wątek korenizacji, tylko jakby patrząc właśnie na tą spuściznę Związku Radzieckiego, to jest taki moment, kiedy na początku właśnie jakby istnienia tej koncepcji próbowano jakby różnych strategii, z których potem się wycofowano. Więc najpierw był NEP, nowa polityka tak, ekonomiczna, tak. gdzie pozwalano trochę drobnej przedsiębiorczości tak. odżyć i jednocześnie rzucono kolejny taki kąsek, o który walczy czyli wcześniej re rewolucjoniści, czyli jakby siłę tych tożsamości narodowych, które mhm. były rzeczywiście jakby w pewien sposób e, potencjalne, bo wiadomo było, że ludzie jakby potrafią się wokół tego zgromadzić, dlatego, że Carat zabraniał tego rodzaju ekspresji. Natomiast to, co rzeczywiście jakby zrobiła potem e, Rosja, Związek Radziecki, to było wydobycie tych ludzi, którzy byli liderami różnego rodzaju e, grup narodowościowych i masowe ich zniszczenie w 1937 roku już jakby definitywne, gdzie na przykład, nie wiem, 80-90% tej elity intelektualnej było po prostu w brutalny sposób wymordowane. I był to sposób, który też jakby szedł od, od imperium rosyjskiego, żeby najpierw jakby dać taką lekką liberalizację i zobaczyć, kto jest aktywny, a potem żeby natychmiast jakby zniszczyć tych ludzi, którzy przejawiali jakiś rodzaj, nie wiem, jakby potencjału, dlatego, że oczywiście byli zarzewiem buntu wobec władzy rodzieckiej. Tylko, że myśląc o tej strategii, być może że na samym początku trudno byłoby rekonstruować, czy od razu przyświecały oczywiście, temu że tak, e, Oczywiście, takie, że trudno. takie idee, na, idee. natomiast jakby oczywistym jest, że jakby w kolejnym etapie po wybiciu tych ludzi jedynie język rosyjski był jakby tym obowiązującym językiem elit, ale dzięki polityce korenizacji pojawiło się wiele literatury w językach narodowych, i tak w Gruzji, w Estonii, w Ukrainie i w innych krajach, również w Białorusi. Oczywiście, e, oczywiście więc że jakby tak. ten język elit jakby miał szansę też na to, żeby wybrzmieć w tym wariancie narodowym. Absolutnie, tylko że w momencie koronizacji też tworzyła się ta stereotypowa i jakby funkcja każdej republiki i każdej tej tożsamości. Na przykład Ukraina się pojawia jako państwo e, chłopów. Dlaczego się za zaczęłam zajmować tematem e, przyjaźni narodów? Przede wszystkim dlatego, że istniał ten wewnętrzny i zewnętrzny projekt, ja nazywam to projektem, e, przyjaźni narodów. Wewnętrznie to, to to, że wszystkie republiki, wszystkie narodowości Związku Radzie Radzieckiego są równe. No, oczywiście na, na, w rzeczywistości tak nie było. I zaczęło się to z mojej babci, która a, pochodziła z Beszkartestanu, terażniejszej baszkirskiej republiki, była baszkirską tatarką, no i była zrusyfikowana w sposób taki bardzo powszechny. w Wielu osób w Związku Radzieckim przy, zmieniało imienia, nazwisko, po ojcowie, żeby brzmiać właśnie po rosyjsku. Dlaczego? Dlaczego? No to była właśnie ta kolonialna mimikria, która dawała, jak moja babcia opowiadała, no więcej plusów w życiu. Więc mo historia mojej babci posłużyła dla mnie takim osobistym impulsem do tego, żeby badać ten temat. No i później przyjaźń narodów przede wszystkim zauważyłam że przez ostatnie lata, szczególnie od 2022 roku, po wybuchu pornoskalowej, w rozmowach prywatnych, ale też w postawach wielkich imion i nazwisk w teorii dekolonialnej, jak Walter Mignolo, postawy wobec, wobec współczesnej Rosji, gdzie Walter Mignolo był absolutnie wypowiada się przeciwko NATO i w, w sposób prorosyjski. Gdzie ten korzeń idzie? Jakby korzeń idzie z tego, że oczywiście Związek Radziecki poświęcił bardzo dużo swojego soft kulturalnego power do tego, żeby się promować jako sojusznik dekolonialnych tych krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i tak dalej. I jeszcze tylko wspomnę, jeszcze film, który też na mnie bardzo wpłynął. i Ta praca była e, wyprodukowana w 2022 roku. Wyszedł ten film, nazywa się Soundtrack przywrotu stanu, o historii o Kongo i o dekolonizacji Afryki i Kongo na zbudowanych właściwie na archiwach, gdzie pojawia się Hruszow, i w właśnie w tym filmie, film był e, oczywiście o brutalnej dekolonizacji Afryki, o brutalnym zabiciu Patricia Lumumby, o, o, o tym co się działo w tych latach 50., 60., i jak zachodni imperializm wpłynął na, na te kraje. No i oczywiście pojawienie się Chrusiowa w tym filmie właściwie jest taką spacją do tego, że jak Związek Radziecki wspierał. Mamy 22 rok. Produkcja belgijsko-kanadyjsko-amerykańska, która właśnie promuje tą postawę, że Hruściow jedzie do ONZ, bije tym butem po, po trybunie i wypowiada się, że koniec kolonializmu. I ponieważ reżyser, autor tego filmu korzysta z dzienników osobistych e, Hruściowa, no i pojawia się Hruściow, jego myśli, widzimy takiego dobrego wujka, który, który rzeczywiście jest nastawiony na tą pomoc i, i tak dalej. No więc e, oczywiście po odbyciu wielu, wielu rozmów, ja byłam w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku, gdzie też e, rozmawiałam bardzo dużo z osobami z Ameryki Łacińskiej, gdzie ten temat no, niestety znowu się pojawił między nami jako sprzeczność i, i, i, i tak dalej, więc więc e, dlatego właściwie zajmuję się tym tematem. I w moim pracy, która jest e, właśnie Hrusio w też się pojawi, e, to jest drugi, druga część mojej pracy, bo pierwszym realizowałam w zeszłym roku właśnie bardziej skupiając się na historii mojej babci, a tutaj skupiłam się bardziej na temacie edukacji. Bo pomyślałam sobie, że jest to właśnie bardzo ciekawy temat pod względem jak ta edukacja odbywała się na poziomie właśnie takim, co ja nazywam między wierszami też często, wprost i, i nie wprost o kształtowaniu tego radzieckiego Człowieka, ale też tej, tej takiej przyjaźni. I jak ja zaczęłam, bo pracowałam wcześniej z archiwami ukraińskimi. W tej pracy akurat dzięki Zamku Jazdowskiemu i, i wsparciu przy produkcji tej pracy też przebierałam przez wytwórnie filmów oświatowych. I znalazłam bardzo dużo tych materiałów takiej, takiej przyjaźni, tej sztucznej przyjaźni, tej, tej ustawionej, wyreżyserowanej przyjaźni, na, gdzie wszyscy się uśmiechają, tańczą razem, wszyscy się są szczęśliwi. I, I wręcz pomyślałam sobie, że rzeczywiście to trochę wygląda jak taki, takie wygenerowanie AI. I bardzo też chciałam y, uspółcześnić i trochę stworzyć taki, taki link między współczesnością i tą propagandą z lat 60. -tych, 70. -tych. I, I zaczęłam właśnie z tym miałem sztuczną inteligencją pracować. Co mnie interesuje w sztucznej inteligencji, pomimo tego, że bardzo często jest używana w fake newsach, jest bardzo łatwa y, do wygenerowania właśnie nieprawdy, mówiąc potocznie, ale też bardzo, bardzo szeroko używana przez skrajną prawicę, prawda, jakby w, jak popatrzymy na taki najbardziej skrajny i ilustracyjny wręcz przykład, to jest teraźniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych nie używa bardzo, bardzo y, szeroko AI w, w ilustrowaniu swojej agendy, ale to, co mnie interesuje w AI, pomimo tego, że też to, to jest rewolucja, którą my dopiero odczuwamy, ale może nawet nie odczuwamy do końca, czym to może być I interesuje mnie to, że nie jest to do końca technologia. Jeżeli internet to, był, to była ta rewolucja technologiczna, to wydaje mi się, i zaczęłam grzebać w tym, tej sztucznej inteligencji, nie jest to do końca in, instrument, jak ja myślałam sobie, który jest używany, tylko że zawsze on będzie miał tą te procent tego domyślania, bo jest to właśnie organizm technologiczny. On zawsze będzie od siebie coś dawał, więc on zawsze ma swój bajas, w sensie, swoją stronniczość. Sztuczna inteligencja, która też jest bardzo mm, powiązana właśnie z tymi technologicznymi korporacjami, które każdy z nich, widzieliśmy oczywiście co się dzieje z nimi teraz na poziomie politycznym, geopolitycznym, ale że każdy z tych y, kampanii ma swoją stronniczość, więc y, to w jaki sposób on halicynuje też jakby sprawia że może ukazać się ten jego bares. I to mnie najbardziej interesuje, te błędy. Te błędy sztucznej inteligencji. Oprócz historii komunizmu, tym powracającym motywem na wystawie jest długi cień II wojny światowej. Na mnie duże wrażenie zrobiła praca niemieckiego artysty Olafa Nikolaja, który zaprasza nas do tego, żeby w taki bardzo uważny sposób wysłuchać nagrania z płyty winylowej Nightingales and Bombers, czyli słowiki i bombowce. Na tej płycie znajduje się materiał zarejestrowany 19 maja 1942 roku w ogrodzie wiolonczelistki Beatrice Harrison. BBC nagrywało od 24 roku koncerty z tego ogrodu. Tego dnia zaplanowane było nagranie samych słowików, ale niespodziewanie pojawiły się bombowce lecące do bombardowania Mannheim. Transmisję na żywo przerwano, ale powstało to nagranie. Zostało zarejestrowane także powrót tych bombowców. 11 mniej niż w pierwszym stronę. Posłuchajmy fragmentu tego nagrania. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a w studiu są ze mną Anna Łazar i Julia Kriwicz. Rozmawiamy o wystawie Ten Kot został narysowany w czasie wojny. W tekście kuratorskim czytamy, że wojna przydarza się ciału. Chciałabym o tym trochę porozmawiać. Jak to doświadczenie cielesne manifestuje się w pracach pokazanych na tej wystawie? Na wiele różnych sposobów ta manifestacja się odbywa. Już przy samym wejściu na wystawie mamy krzesła, na których możemy się usadzić swoim ciałem, a konkretnie jedną częścią, na której zwykle siadamy. Potem przechodząc przez zasłonę z kryształków też ciałem dotykamy tego estetycznego fenomenu. Więc moment, w którym myślimy o tym, iż jesteśmy świadkami pewnej cyfrowej reprezentacji tragedii w Mariupolu, przekształca się również na fizyczność muśnięcia przez te kryształki ale opowiadamy też o doświadczeniu ciała w kilku pracach wybierających ciało jako bezpośredni punkt odniesienia. I myślę tutaj przede wszystkim jakby o trzech pracach. Pierwsza z nich, którą napotykamy na wystawie jest praca Honoraty Martin, która w drugim tygodniu połogu postanowiła, że wykona performance kopiąc w lesie jamę, w którą się położyła, w której się zasypała, a następnie oddychała przez rurkę. Ona nie definiuje tej sytuacji jako zejście do grobu, a potem z martwych zmartwychwstanie. Nie definiuje tej sytuacji również jako wejście w macicę ziemi i ponowne się e, urodzenie. Nie definiuje tej sytuacji również jako próbę integracji swojego ciała po trudnym doświadczeniu porodu. Raczej jest to takie działanie, w której jakby to widzowie mają za zadanie interpretować całą tę sytuację. Kolejna praca z kopaniem dołu to jest praca Oksany Kazminy, ukraińskiej artystki, która w 22 roku przebywała w Syrakius, w stanie Nowy Jork i tam śledząc doniesienia z Ukrainy wpadła na pomysł performansu, który był dramatyczny i bardzo prosty w założeniu. Postanowiła sprawdzić, jak to jest wykopać grup dla kogoś, dla jakiegoś ciała w pobliżu placu zabaw dla dzieci. My rzadko myślimy o tym, że te place zabaw i parki to są niezajęte w miastach przez beton i przez kostkę czy asfalt przestrzenie, takie, które są dostępne dla kopania. Ona skorzystała z tej sytuacji i rzeczywiście wykopała mogiłę symboliczną, przenosząc taką wizję tego Mariupola właśnie w okolice placu zabaw w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest jakby kolejny taki gest, powtórzenia, wykopywania jakiejś jamy i wreszcie bardzo silna praca, która raczej nie była interpretowana w kontekście wojny, ale dla mnie to było natychmiastowe skojarzenie. Praca Zbigniewa Warpechowskiego z 1971 roku. Nazywa się to praca Miejsce doskonałe i to też był performance, który artysta wykonał w galerii Foksal. Polegało to na tym, że usiadł w kącie, na specjalnie przygotowanych kartonach, określił sprawczość swojego ciała poprzez e, trzymany w ręku węgiel, kreśląc coś w rodzaju takiego promienia. E, I nazwał to miejsce miejscem obowiązującym. Wydawało się, że jest to abstrakcyjny, symboliczny gest, bardzo jakby związany znowu ze szkołą konceptualną jakby i narodzinami polskiego e, performanceu, z tradycją galerii Foksal. Ale pamiętając o tym, że Warpechowski urodził się w Ukrainie, w okolicach miasta Równe. Urodził się pod koniec lat 30. W latach 40. jego rodzina ewakuowała się do Polski w wagonie. Ja znam tą historię nawet jakby nie z lektury licznych tekstów Warpechowskiego, tylko z rozmowy z Ewą Zarzycką, która jest jego serdeczną przyjaciółką i też jakby ważną dla mnie artystką. Dla niej jakby ten moment ewakuacji Warpechowskiego w latach 40. był bardzo ważny na początku pełnoskolowej inwazji i był to e, główny motyw, wokół którego rozmawiała z Jarkiem Futymskim e, na wystawie, do której zaprosiłyśmy ją z Ladą na koneczną, która nosiła tytuł Zabójstwo do Przyjęcia zrealizowanej właśnie jakby na początku 22 roku. Więc niejako powracamy z Ladą też jakby do tego, do tej pracy, która została opowiedziana w innej naszej praktyce kuratorskiej. Ale ważne było też to, że rama, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła na początku naszej rozmowy, że rama tej wystawy, nawet abstrakcyjne prace, pozwala czytać właśnie w tym konkretnym kontekście. I bardzo jestem wdzięczna za tą refleksję, bo właściwie to jest właśnie ten dialog, na no, który liczyłyśmy. O ciele mogę mówić bardzo długo, bo zarówno mamy ciało w połogu, mamy pracę Kati Buczackiej, która proponuje trailer do gry komputerowej, gdzie główną bohaterką, uwaga, nie jest wojowniczka, tylko kobieta w ciąży, mająca za zadanie utrzymać poziom wody w swoim organizmie i to jest jej cel, nie strzelanka, a ten poziom wody musi utrzymać poprzez pierwsze spicie, znalezienie bezpiecznego miejsca do siusiania, oddawania moczu i wreszcie reguluje też poziom wody w swoim organizmie, redukując poziom stresu poprzez płacz. A cała jej przygoda odbywa się w świecie komputerowym, który jednak jest inspirowany zdjęciami z terenów zalanych po wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. I to nie są te najbardziej radykalne prace dotyczące ciała na wystawie. Tak, ja bym chciała, może mogę dodać, właśnie obok mnie Iwana Swietlicznego praca, która też bezpośrednio odwołuje się. Ja dzisiaj wspominałam o tym, o tym wybuchu jak ciało reaguje na to, jak długo też czasu potrzebuje do tego, żeby przyjść, przyjść do siebie, no więc i akurat praca Iwana jest obok mnie, więc i też się znamy, to chciałam opowiedzieć o pracy Maybe We Can Have Fun Together, która też się odwołuje do takiego ogólnoeuropejskiego doświadczenia. On mówi o berlińskiej scenie techno, ale jego praca to jest takie wręcz imersyjne doświadczenie, bo to są kilka, dwa pokoi, gdzie wchodzi się do do, do, dosłownie do rave'u, gdzie on próbował przyłożyć właśnie doświadczenie tego wybuchu na język muzyki rave. Oczywiście odwołując się do berlińskiej sceny rave'u, która, która powstała jaka, jako swojego rodzaju um, mechanizm radzenia sobie po takiej drastycznej zmianie e, kryzysu albo może rewolucji podjęcia ściany berlińskiej. E... Tak, ale jest to też jakby pierwszy rodzaj e, kultury wytworzonej w Zjednoczonej Europie, który został wciągnięty na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO e, i jest też jakby świadectwem tego, jak ludzie po prostu w przestrzeni kultury generują nowe jakości i nowe, e, nowe sytuacje. Nie tylko za te trauma, a być może nie ona była głównym powodem, tak, jakaś tylko jakaś mm -hmm. próba ekspresji. Mm -hmm. no wiadomo, tak, próba ekspresji i razem. wiadomo, że jakby na przykład cena e, klubowa i cena e, rave'owa bardzo się rozwinęła właściwie w Kijowie po e, w 2014 roku, tak? Że stało się takim wielkim to prawda, chociaż w Doniecku, gdzie e, wielokrotnie bywałam, w Fundacji Izolacja, e, też rejwy były bardzo popularne i nawet pamiętam, że tam gdzie dzisiaj jest obóz koncentracyjny z, zbudowany tak. przez separatystów, e, znajdowała się Instytucja Sztuki Współczesnej i gościli tam również polscy artyści, m.in. Polako-nowozelandczyk Daniel Malon, który e, w ramach jakby swojego pobytu rezydencyjnego w Doniecku, dokładnie w tej instytucji, na... Mhm świetlistego szlaku 3, adres pozostał taki sam, zaproponował wielki rejw około 2013 roku. Ten rejw jakby miał już wcześniejszą tradycję pobytu po prostu i jakby realizacji w tym Doniecku. Daniel Malon wymyślił, co by to było, gdyby Doniec stał się światową stolicą rejwów w tych swoich postindustrialnych e, e, przestrzeniach. Więc jakby słusznie prawisz, Julia, że tak. Ja mam na myśli, że ukraiński rejw właśnie jako fenomen e, Pojawił się na takiej scenie zagranicznej. Takiej... A zagranicznej? Tak, no tak, tak, tak. Jako, jako, oczywiście jak my lubimy nazywać i szukać nowych Berlinów, no to Kijów był nowym Berlinem w XIV Warszawa była nowym Budapesztem swego czasu. A teraz Budapoczty znowu w Warszawie. Ode. Chciałam jeszcze porozmawiać o takim temacie spoza tej mhm. wystawy, natomiast bardzo z nim wydaje mi się silnie związany, jeśli chodzi o to ramowanie, o którym cały mhm. czas mówimy, a mianowicie o kontrowersjach wokół Bienale w Wenecji, mhm. dlatego, że już od miesiąca właściwie trwa dyskusja nad tym, że Rosja została ponownie dopuszczona do udziału w tej imprezie przez dwie edycje, jej tam słusznie nie było i wydaje mi się, że ta dyskusja jest bardzo symptomatyczna wobec tego, co mówimy, bo jest dla nas oczywiste, że wojna ramuje rzeczywistość, uh -huh. natomiast prezydent Biennale używa takich argumentów, że jest neutralny, że sztuka to sztuka, a jeśli będzie propaganda w pawilonie, to go zamkniemy. Tak jakby Akurat. sama obecność <laughs> Tak jakby sama obecność Rosji właśnie no, nie była zaramowana przez tą wojnę. Czy możecie to skomentować? E, e, ja zaraz oddam głos Julii, bo uważam, że ma ważny tytuł do tego, żeby się wypowiedzieć na temat e, pawilonu rosyjskiego w ramach Biennale Weneckiego. Ja myślę o długim trwaniu tej imprezy. Myślę o tym, że Biennale zostało wymyślone jako sposób na prezentację światowych osiągnięć w dziedzinie sztuki. Jeszcze trochę w duchu kolonialnym, bo właściwie jakby te wystawy światowe, one miały jakby za zaplecze też jakby taki moment encyklopedycznego zebrania co się najfajniejszego wydarzyło w danych krajach i to nigdy nie jest neutralne bienale w Wenecji też niestety nigdy nie było taką imprezą która była uważana za imprezę neutralną przypomnijmy że bienale młodych w Paryżu zostało wymyślone po tym jak bienale weneckie całkowicie się skompromitowało przyjmując po prostu no, nazistowski idiom na czas Wojny i nikt tam nie chciał jeździć. Potem się odrodziło, ale czy dzisiaj rzeczywiście jest to takie miejsce, w którym dzieje się ważna sztuka? Czasami tak. Czasami tak, kiedy tam się pojawiają jakieś akcenty krytyczne, ale kwestia tych pawilonów narodowych no jest ewidentnie zmaganiem politycznym, więc jakby udawanie, że sztuka mówi językiem neutralnym absolutnie jest nieprawdziwe. Co więcej, Ministerstwo Kultury Włoch wyraziło daleko posunięty Deza w stosunku do tego działania i została wycofana przedstawicielka nominowana przez, przez Ministerstwo Kultury z, z Bordu Weneckiego. Polskie środowisko zareagowało masowo z wobec tego, tego działania. Natomiast no, uważam, że Rosji tam zdecydowanie nie powinno być. Ale faktem jest, że ten kraj nigdy nie działa w sposób punktowy. Za każdym razem jest to obliczone na efekt zwielokrotniony. Pokazywanie no dobrze, patrz, ale tamten zachowuje się jeszcze znacznie gorzej niż my i co z nim? Tylko my mamy być usunięci z tego pawilonu? Ja natomiast uważam, że pawilon rosyjski, który został zbudowany za ukraińskie pieniądze, za pieniądze Bogdana i Warwary Hanenków, których muzeum zostało przez Rosjan zbombardowane w 1922 roku, nie bezpośrednio, ale poprzez falę uderzeniową, która po prostu zniszczyła okna w tym, w tym muzeum, no powinien być zabrany Rosji i oddany Ukrainie, dlatego, że te pieniądze Hanenków zostały wyłożone na pawilon obecnie rosyjski, bo Hanenko chciał uzyskać zgodę na zbudowanie muzeum w Kijowie. I cargo trochę zaszantażował daszka senato, to, ja ci udzielę zgody. Czyli to była taka licencja płatna. A ponieważ Rosjanie zbombardowali plac zabaw w centrum Kijowa, co się odbiło na muzeum Hanenków, no to w ramach reparacji powinni oddać ten pawilon. I to jest moja teza. Wydaje mi się, że po prostu temat, w jaki sposób tu jest używany, tak zwane globalne południe albo globalna większość, wręcz instrumentalnie przez, przez Rosję, jest tego tej mojej tezy, o której wcześniej mówiłam, jak Związek Radziecki i Rosja nadal postrzegano jako dekolonialny sojusznik globalnego południa. Więc to już długi raz pod rząd, kiedy Rosja robi właśnie ten gest, tak, mm -hmm. takiego zapraszanie takiego dzielenia się tym, tym pawilionem z e, krajami afrykańskimi i łacińskiej Ameryki. I wręcz w tym dzisiejszym projekcie pawilionu, on mówi o tym, że nie pamiętam, jak brzmi dokładnie tytuł, ale chodzi o to, że gest ma mówić o tym, że Rosja nigdy nie odchodziła, ona zawsze tam była. Mm. Więc ten pawilon, no ja, ja w ogóle jestem zwolenniczką myślenia o tym, że nie tylko Rosja, ale też jakby pawilon izraelski, pawilon Stanów Zjednoczonych też nie, nie, nie może się pojawić. I takie głosy wybrzmiewały dość głośno i były na ten temat petycji. Natomiast, no. no Rosja jest krajem, terrorystycznym. Jest to uznane przez światową wspólnotę. Dokonuje zbrodni w czasie rzeczywistym, dokonuje zbrodni tuż za naszą granicą. To się dzieje nawet w momencie, kiedy teraz rozmawiamy. Te bomby lecą na ukraińskie miasta, lecą na dzieci w domach. Jakby Ukraina broni też granic Polski. Rosja jest agresorem i była tym agresorem przez cały wiek XIX, przez cały wiek XVIII. W naszym interesie Państwowym jest wrażanie sprzeciwu wobec takiej strategii. Czyli właściwie ten powilon powinien nosić tytuł Ten kot został narysowany w czasie wojny. <grym> Nie oddamy Rosji tego tytułu. <grym> Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Moimi i Państwa gościniami były Anna Łazar i Julia Kriwicz. Wystawa Ten kod został narysowany w czasie wojny w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie potrwa do 19 września. A my żegnamy się już z Państwem, wydawczyni Aldona łaniewska Wolk i Zofia Płoska-Czartoryska. Do usłyszenia za dwa tygodnie.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 W rodzinie Wrońskiego stosunki te występowały z zoologiczną wypukłością. Matka jego była nieszczęśliwą kobietą. Widziała naokoło siebie życie w całej jego nagiej prawdzie. Wyrosła w drobnym urzędniczym świecie, w którym głód życia, prawdziwie wilczy, kojarzy się z zabobonną trwogą przed życiem. Bardzo szybko spostrzegła, że mąż jej nie ma kwalifikacji niezbędnych dla utrzymania się na powierzchni tego bagniska, w które współzawodnicy wpychają siebie bez miłosierdzia. Był to sobie cichutki, zachukany człowiek. Nie wyobrażał sobie po prostu, że jest on takim samym człowiekiem, jak jego naczelnicy, przed którymi truchlał. Zaklasyfikował on sam siebie od razu i pragnął tylko spokoju, partyjki preferansa i wieczornej knajpki. W żonie jego grała ambicja podżegana przez strach. W sercu własnym spisany miała ona twardy zakon zoologiczny swego środowiska. Pożycie tych dwojga ludzi było drobnym, groszowym piekłem. Wywlekało się tu w gniewie wszystko. Straszniejszym od bójki były słowa obnażające przed dziećmi z niezachwianą oczywistością katechizmu wilczy stosunek do świata. Cały świat poza obrębem rodziny był zdobyczą lub nieprzyjacielem. Byli pośród tych nieprzyjaciół ludzie potężni. Z tymi walczyło się chytrością. Ponad tym całym zagryzającym się mrowiskiem wreszcie żył ktoś najpotężniejszy – Bóg. I ten wymagał najwięcej kłamstw i najczujniejszej przebiegłości. Bóg ten mieszał się we wszystkie życiowe sprawy. On miał ukarać ojca Wrońskiego za przegrane w preferansa pół rubla. On miał wymierzyć sprawiedliwość kucharce za ukradzioną złotówkę. Przed jego sąd powoływała pani Wrońska przekupkę, która pożyczała czasem od niej pięć rubli, płacąc na tydzień rubla procentu. Gdy rubel ten nie zjawiał się, pani Wrońska wyrażała podziw, że ziemia święta nosi cierpliwie tak obłudnego potwora, jak zaklinająca się i przysięgająca nadaremno, że odda właśnie dziś, w sobotę, baba. Do tego Boga odwoływała się kucharka Domna, wobec bijącego ją po twarzy prystawa, że to nie jej dziecko znalezione zostało utopionym w wychodku. Ten sam zaś Bóg miał świadczyć, że to właśnie Domna utopiła swoje nowonarodzone niemowlę, według słów oskarżycielki Akuliny. Bóg miał rozstrzygać, zwłaszcza, że dziecko to pochodzenie swe zawdzięczało pijanemu kaprysowi ojca Wrońskiego. Dźwięki modlitwy, zaklęć zlewały się tu zawsze z dźwiękami policzków. Zwykle ktoś kogoś bił, gdy mowa była o Bogu. Tuż za trumną Wrońskiego szedł jego ojciec. Po jego ryżych wąsach płynęły łzy. Płakała też i matka. Po skończonym nabożeństwie w cerkiewce klasztornej ojciec nieboszczyka zbliżył się do nas. Czuć było od niego mocno wódkę. Bóg dał, Bóg wziął, powtarzał. I zostałem jako Job. I przyszedł wiatr pustyni. Nieboszczyk dobry był. Nikoleńka. Rozczulił się. Ja, człowiek sobie, jestem zwykły. Nauki żadnej ja tam właściwie nie przechodziłem. Niezamiedziane nawet grosze. A on nie gardził ojcem. Bywało, matka... Obejrzał się. Wejdzie gdzie, a on myk i z alkierza wyciąga butelczynę. I dostawało mu się za swoje... Małżonka moja gorących obyczajów jest, to czy uwierzycie panowie, on za mnie nieraz i po twarzy wziął. Strasznie się ona bić lubi, natura taka, jak tylko co nie według woli bić. A my ludzie, wiadomo jacy, maleńkiego gatunku ludzie. Czyż możliwe jest, aby wszystko według woli szło? Zrozumieć ona tego nie może. Córka Zenajdy Pawłowny fortepian ma, Gra okno otwarte trzyma edukacji i bonton pokazuje o, Czyż możliwa jest rzecz, abym ja fortepian zdobył? Albo z tymi spodniami też Spodnie to nikolęka mnie oddał, że to niby moje oberwane były Na służbę wstyd A że u mnie pod ten czas potrzeby inne wyszły No i tak stało się I ze wszystkim tak Ze strony patrzeć żal Samej sobie odetchnąć nie da. Zawsze ją coś niepokoi, coś gniewa. Abitny charakter ma i głowę. Uuu. Taką głowę trzeba by u nas i Sprawnikowi mieć. Zamyślił się. A szkoda Nikoleńki, zaczął. Ja przyznam się, jużem myślał, uniwersytet skończy, posadę otrzyma, na starość weźmie. A tak co? Żył człowiek, męczył się, a po co? Nie wiadomo po co. Nie może przecież rodzić się człowiek po to, aby papiery przepisywać i w preferansa grać. Po pogrzebie zaprosił nas Wasyli Andrzejewicz do siebie, Mikołaja Wrońskiego wspomnieć i samym pożegnać się. Egzaminy były ukończone i trzeba było myśleć o odjeździe. Siedzieliśmy w altance przy butelce starego dereniaku, Wasili Andrzejewicz brodę nerwowo targał. Archimedes mówił, daj mi taki punkt, abym mógł na nim stanąć poza ziemią, a ja ją poruszę. A ja mówię tylko, dajcie mi taki punkcik, aby na nim życie przetrwać było można, aby błoto rosyjskie w dusze nie kapało. I z całą geometrią wykreślną i analityczną, z całą trygonometrią kulistą na próżno szukać nie znajdziecie. Zawsze się odnajdzie taka jedna i za nią człowieka aż na dno ściągnie. Tego jednego ja tylko zawsze chciałem. Życie przeżyć na boku, spokojnie. Już ja tam niczego nie chcę. Ziemi nie dźwignę. Niechby tylko krzywdy mi na dusze nie padły. Odezwał się z nas ktoś, że wspominać go będziemy dobrym wspomnieniem. A no to tak, panowie. Starałem się osobiście nic nie robić. Od dwadzieścia kilka lat przeszło Chciałoby się samemu sobie coś wspomnieć I cóż wspominać ja będę To przynajmniej robiłem Głównie kaleczyłem i nie wykrzywiałem Ale stałem i patrzyłem jak inni to robili Rady pedagogiczne przecież są Nasłuchał się człowiek wszystkiego i zmilczał Nalał kieliszki Trąciliśmy się znowu Do dna panowie, do dna Wielki toast wznoszę i jeszcze raz trącił się z najbliższym sąsiadem Na pochybel, rzekł Wszystkiemu temu na pochybel Kiedy człowiek pamięcią sięgnie Błoto, błoto, błoto Tu, wskazał na dom w sąsiednim ogrodzie Ksiądz mieszkał, prefekt Wielkiego rozumu człowiek był Z jednej strony do płotu podchodził, ja z drugiej I tak rozmawialiśmy nieraz Ja mu o Łobaczewskim mówiłem on nie henewrońskiego fragmenty na pamięć przytaczał. Kanta tłumaczył. Do pierwszej, i drugiej w nocy staliśmy nieraz w letnią noc i gadali. Człowiek o Rosji zapomniał, o wszystkim. Wielka jest rzecz matematyka, panowie. Całkiem jak skrzydła. I oto na tych skrzydłach myśmy razem latali. A czy uwierzycie, panowie, że nie przeszło dwóch lat po tej oto ulicy tego samego księdza na wozie wieźli w kajdanach? Rok sześćdziesiąty był. I że ja tu obok furtki stałem i temu człowiekowi się nie ukłonił. Patrzył na mnie tymi niebieskimi oczami. Siwa głowa mu się trzęsła. Kozak któryś podbiegł i patriotyzm wykazał. W kark mu dał. A ja stałem jakby całkiem nieznajomy. Wasylij Andrzejewicz odezwał się kobiecy głos spoza nas. A cóż ty tak? A o tym już nie pamiętasz, żeś na drugi dzień do niego do Bracławia do więzienia pojechał I do Kijowa do generał gubernatora jeździł? To już ty mi tak kazała Nieprawda, zaczerwieniła się żona wchodząc Jak możesz nawet tak mówić? Uczciwszego człowieka i odważniejszego jak ty nigdy nie widziałam Daj pokój, Wiera Sam siebie człowiek najlepiej zna Jeszcze raz, panowie, na pochybel temu wszystkiemu Krzysztof Banaszy przeczytał kolejny fragment powieści Płomienie Stanisława Brzozowskiego. Do lektury wrócimy jutro o 13.50.